Wy jesteście sól ziemi, Jeśli tedy sól zwietrzeje, czemże solić będą? Do niczego już się nie zgodzi, tylko aby była precz wyrzucona i od ludzi podeptana. Wy jesteście światłość świata, nie może się miasto ukryć na górze leżące. Ani zapalają świecy i stawiają jej pod korzec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 ten będzie wielkim nazwany w Królestwie Niebieskiem. Albowiem powiadam wam, jeśli nie będzie obfitsza sprawiedliwość wasza niż nauczonych w piśmie i faryzeuszów, żadnym sposobem nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, iż rzeczono starym, nie będziesz zabijał, a ktobykolwiek zabił, będzie winien sądu.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 a sędzia by cię podał słudze i byłbyś wrzucony do więzienia. Zaprawdę ci powiadam, nie wynidziesz stamtąd, póki byś nie oddał do ostatniego pieniążka. Słyszeliście, iż rzeczono starym, nie będziesz cudzołożył. Ale ci ja wam powiadam, iż każdy, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał,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 albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a wszystko ciało twoje nie było wrzucone do ognia piekielnego. Za rzeczono, kto bykolwiek opuścił żonę swoje, niech jej da list rozwodny. Ale ja wam powiadam, kto bykolwiek opuścił żonę swoje oprócz przyczyny cudzołóstwa, przywodzi ją w cudzołóstwo